Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Tak, niestety to ja, Retrobrat, z tej strony mikrofonu i tutaj właśnie chyba zawiodłem wszystkich, którzy spodziewali się nowego, rewelacyjnego polskiego podcastu. No niestety. Jak niektórzy, niektórzy pewnie wiedzą, i tu mówię o tych wszystkich słuchaczach, którzy należą do podcast.pl na na Facebooku. Powstała tam pewna taka yy, yy, moda na, na mini podcasty, które yy, publikowane są tylko i wyłącznie na, na Facebooku w formie właśnie takich krótkich yy, mini nagrań. No ja postanowiłem uporządkować to sobie nieco i zrobić yy, osobny własny podcast. Yy, yy, po co? No nie mam pojęcia właśnie, bo yy, tak naprawdę to nie wiem czy to ma sens bo, bo w ogóle brakuje mi czasu na cokolwiek brakuje mi czasu nawet na nagrywanie dużego dużego, w cudzysłowie podcastu Retro Radio ale oczywiście Retro Radio to priorytet więc będę zawsze go stawiał na, na, na pierwszym miejscu ale jak na razie znalazłem te kilka chwil, żeby założyć sobie na blogspot.com taką właśnie stronę. Będzie to po prostu osobny podcast. Co to jest kompot? No, właśnie, kompot to jest taki krótka forma podcastowa, taki mini podcast, w którym nie mam, nie mam kompletnie nic do powiedzenia, tak naprawdę. No robię to raczej tylko dla siebie. To znaczy, no nie znaczy, to znaczy nie dla siebie, ale. Jak na razie mnie to właśnie bawi, no, więc ma to wtedy jakiś sens, prawda? Czy ten projekt wytrzyma próbę czasu? Też nie wiem. W przyszłości postaram się nagrać właśnie jakieś dłuższe podcasty, bo te pierwsze kilka y, odcinków to nagrania zamieszczone już na, na Facebooku, więc daję te, je takie, jakie, jakie są. E, co będzie dalej? Nie wiem. Na razie wyjeżdżam na tydzień, więc jeżeli mnie zarzucicie masą pytań i komentarzy, nie, nie będę w stanie odpowiedzieć na, na nie chyba że za tydzień. Nagram coś może jak wyjadę, bo nawyk nagrywania mocno się we mnie jakby tak zakorzenił, więc zabieram ze sobą dektafon. Niestety nie najlepszej jakości, jak już kiedyś pewnie wspomniałem w podcaście Retro radio. No i co? No i to wszystko. Tak, będę sobie po prostu nagrywał, kiedy będę miał ochotę coś powiedzieć sobie samemu, kiedy nie będziemy mogli z, z Arkiem nagrać podcastu Retro Radio, bo nie będziemy mogli się zgrać. No, a jak kiedy po prostu będzie mi się chciało, to nagram coś i zamieszczę właśnie tutaj na kompocie. Tak, proszę Państwa. Jeszcze podam tylko stronę dla tych, którzy będą tego słuchać na Facebooku, bo na Facebooku będę to równocześnie wrzucał. To jest www.kompodcast. No i to wszystko. Miłego słuchania. Ja się zbieram, wyjeżdżam sobie pojeździć na nartach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Miłego słuchania mimo wszystko.